Szanowni Państwo, ponieważ dobrze się tutaj sprzedaje anegdoty o żywych ludziach, więc w zasadzie chciałem całe moje wystąpienie poświęcić tym anegdotom, ale ni niestety nie, z powodu, które wy wyłuszczę później. I najpierw powiem o tym, o czym nie będę mówił. <śmiech> A więc o tym, co jest zasadniczym zagadnieniem tego spotkania. Otóż polskość filozofowania odbieram jako pewnego dylemat, który się tutaj już pojawił w kilku wystąpieniach. Czy to jest tylko taka politura drobna, wyrażająca etniczną swoistość naszego języka, czy to jest jakiś głęboki problem intelektualno-poznawczo-dyferencja-specyfika? Otóż powiedziałem to tylko w sposób może mało, mało istotny, i zostałem nawet skarcony przez Wiesię, chciałem powiedzieć, że te rozstrzygnięcie tego zagadnienia wymaga odwołania się do pewnych teorii języka, których albo się akceptuje, albo nie. Ja tu je wymieniłem. Andrzej Zalewski przedstawił te koncepcje, które mają charakter antytetyczny do, do tego zagadnienia. Nie chciałbym jednak o tym, o tym mówić. Wskazuję tylko na pewne kanały, w jakim polskość, jest szerzej rozumiana, rozumiana w tym sensie, że ja języka nie oddzielam od kultury, w takim znaczeniu, że no, to są dwie strony kilku, kilku medali. Oczywiście jest to język i tu była mowa o jego potencjale artykulacyjnym, też Andrzej Zalewski o tym wspominał, że to ma dobre i złe strony. <śmiech> Ważniejszy jest ten wymiar, kultury duchowej. To też była o tym mowa. Napisałem tu w nawiasie słowo zaborem, żeby wskazać, że to nas bardzo o, przełamało, jeśli chodzi o, o filozofię. A też ważnym elementem są realia polityczno-instytucjonalne i o nich chcę właśnie mówić w kontekście Amsterdamskiego. Ja może dwa zdania powiem o tym człowieku bo nie chcę popełnić tego błędu, co zrobił Wiesław, że nie, nie, nie, nie podał, jak ważna jest ta postać. Amsterdamski, oczywiście to jest postać trochę mniejszego kalibru, ale to jest bardzo wybitny filozof nauki. Wybrałem go dlatego, że przetłumaczył z pięciu książek trzy książki Kuna. O Kunie, to nie muszę mówić, kim on był, to jest jeden z takich najbardziej wpływowych filozofów, on jest już częścią kultury, bo słowo paradygmat używane jest już przez wszystkich. I przetłumaczył dwie z jego książek filozoficznych. Ten, ten dialog translatorski nie dotyczył tej głównej książki, ale napisał do niej bardzo długie i ważne posłowie, więc można powiedzieć, że wszystko, co się ważne o Kunie pojawiło po polsku, to przeszło przez ręce. On to w pewien sposób zrobił karierę, bo w jakimś sensie rozwinął ideę Kuna i takim jego pomysłem to była idea ideału nauki. O tym wspomnę, ale tylko wspomnę, bo akurat nie chcę o tym mówić. I tak naprawdę chciałem Państwu opowiedzieć o tym dialogu prywatnym, bo to uważam za ciekawe. Skontaktowałem się z Grzegorzem Trellą, który określa siebie jako Amsterdalczyka. A Am no wiecie, co wam dać. myśli. Zapalił się do tego projektu, wysłaliśmy parę maili, ale on jest w tej chwili w Tanzanii i zanikł. Więc sądziłem, że przyniosłem mnóstwo ciekawych historii. A tu teraz dowody, może później podam dowody, że rzeczywiście ich kontakty były prywatne, że się spotykali. I teraz, ponieważ liczyłem, że tu będzie młode pokolenie, to chciałem przedstawić to, jak warunki polityczne, czy instytucjonalne wpływają na, na to, jak się filozofuje. To, co Państwo widzicie, to jest fragment recenzji po wydaniu książki Kuna. No nie wiem, chciałbym to przeczytać, widać tam z daleka? Może ja to przeczytam. A później krótko skomentuję, bo dla ludzi starszego pokolenia jest to oczywiste, dla młodych może być szokujące. I z emfazą przeczytam pewne zdania, które są tutaj kluczowe w tym fragmencie. Już w tych paru przykładach odzwierciedla się odmienność stosunku do książki Kuna ze strony badaczy zachodnich i ze strony przedstawicieli nauki marxistowskiej. Niedarmo w recenzji sprzed pięciu lat zwracam uwagę na to, jak wyraźnie metoda myślenia Kuna zbliża się do metody dialektycznej. I teraz krótki komentarz. Były takie czasy, że jak ktoś nie, nie filozofował marksistowsko, to w ogóle nie filozofował. Wszyscy ludzie, którzy chcieli być suwerenni, po prostu byli margin marginalizowani albo po prostu usuwani. I później dalej. Nic dziwnego zatem, że struktura rewolucji naukowych znalazła się jak dotychczas większe uznanie i wywołała bodaj więcej głosów w krajach socjalistycznych niż w zachodniej... Europie i w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście było nieprawdą, ale chciałbym przez to przeobiedzieć, że, że tam jest taki nie do końca marksista. A główny powód, że w ogóle można było mówić o Kunie, chociaż on się na, naprawdę bardzo dziwił, że go robią marksistą, czy quasi-marksistą, to jest słowo rewolucja, bo to było słowo kluczowe. I były takie słowa, które jak się je użyło, to się było już prawie marksistą. A... No i jest to zdanie, które właśnie Amsterdamski, że to jest fakt, doniosły. Oczywiście Amsterdamski miał inne zdanie z powodów, że tą książkę wydano. I teraz już naprawdę rzecz śmieszna, bo Amsterdamski próbował jakoś oszacować to wówczas bardzo nowatorskie stanowisko Kuna i nazwał je pragmatystycznym. To, to ma sens, to ma sens, ale ciekawsza jest ta ostatnia część tej recenzji. I ją przeczytam. Niechęć Kuna do używania słowa prawda nie jest więc dostatecznym powodem z go do pragmatyzmów. I to mi się bardzo podoba. Choć jednak potrafi on myśleć dialektycznie, marksistą nie jest, co było straszną wadą. To znaczy, że był takim kaleką filozoficznym. I można do niego mutatis mutandis zastosować to, co leni i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, że był do nawrócenia. Był do nawrócenia, zatrzymał się w pół drodze. To był rodzaj filozofowania, który dzisiaj no, budzi śmieszność, ale, ale wtedy po prostu no, zamyka usta ludziom, którzy myśleli alternatywnie. Teraz o, o rzeczach, które dotyczą wprost tego naszego zagadnienia, mianowicie jak różnice językowe uwikłane są w dyskurs. Ja tu wybrałem, wybrałem trzy takie elementy językowe. Trochę jest mi głupio, bo zakładam znajomość Państwa teorii Kuna. No ale nie, nie wyłączę jej w pięć minut. Tenże srogi recenzent zbeształ wydawcę książki, że źle przetłumaczono słowo normal science, co rzeczywiście miało, miało jakieś podstawy, ale słowo nauka instytucjonalna, to jest w pierwszym wydaniu struktury, też ma sens. Też, też, też, też, też ma sens. Po prostu słowo, jakbyśmy przetłumaczyli normal science jako nauka normalna, to zbyt wielu ludzi by ją zrozumiało jako naukę zwyczajną. A tu chodziło o to, że to jest nauka ujęta normami, więc to, ale to, to musiała być nauka normatywna, to też by było złe, więc ktoś wybrał jakiś zgniły kompromis, wprowadził naukę instytucjonalną, ale później wrócono do prostego przekładu. Ciekawsza jest ta historia ze słowem puzzle, łami Tu też muszę się odwołać do swoich doświadczeń. Kon mówi mniej więcej tyle, że ta działalność uczonego w nauce normalnej polega na rozwiązywaniu łamigłówek Puzzle. Solving. I ktoś użył polskiego słowa łami To jest w rzeczy żart językowy, łami-główka. Prawda? Chodzi o zagadki i tak dalej. Kunowi chodziło o to, żeby powiedzieć, że e, większość naukowców robi prace przycinkarskie, rozwiązuje szczegółowe problemy naukowe. I to, to było to e, solving, puzzle solving. Ale ja w latach 70. po raz pierwszy przed oczami miałem coś takiego, co już w Polsce dzisiaj się nazywa puzzle, czyli takie układanki z takich małych fragmencików. E, i moim zdaniem to słowo puzzle o wiele lepiej oddaje sens intencji Kuna w takim znaczeniu, że ten, który rozwiązuje łamigłówki w ramach danego paradygmatu, to musi je spasowywać. Jak ktoś wszedłby na poziom bardzo zaawansowany, to właśnie Snit rekonstruując na poziomie logiki pewne idee Kuna mówi o te teoretyczności, że, żeby rozwiązać jedną łamigłówkę, w naukach przyrodniczych trzeba się odwołać do innych rozwiązań, na przykład ustalić jakąś wartość fizyczną. Także jakby ktoś powiedział, że, się, że uczenie rozwiązują układanki, puzzle, byłoby lepsze, ale to w dalszym ciągu jest kulawe. To słowo paradigm, paradygmat jest słowem, które zrobiło wielką karierę, ale nie w takim sensie, jaki i sobie ile ja mam czasu? Jeszcze 10 minut. tak? 10 minut. Które jak ktoś wyliczył chyba Masterman w takim krytycznym tekście miało chyba 40 znaczeń. Kun trochę poszalał on pisze znakomicie, ale właśnie odchodząc od tej tradycji nazwijmy to szeroko rozumianego neopozytywizmu, nie uważał, że pewne słowa muszą mieć ścisłe definicje, bo to ma też złe strony. Ale w tym wypadku przesadził i później, jak e, napisał posłowie do, do struktury rewolucji naukowej, to powiedział, że jego największy błąd był taki, że nie rozdzielił dwa sensy słowa paradygmat. Paradygmat jako właśnie e, wzorcowe rozwiązanie szczegółowego rozwiązania i paradygmat, który Państwo używacie prawdopodobnie jako wizja świata, jako pewien sposób widzenia. I na to drugie wymyślił nową nazwę, która się w ogóle nie przyjęła matryca dyscyplinarna. I w to właśnie zagadnienie uderzył później, właśnie amsterdamski. Wymyślił koncepcję ideałów nauki. O tym bym nie chciał mówić, dlatego że w tej dyskusji, tak jak teraz będzie mowa, uważam, że raczej rację miał Kun niż. niż Amsterdamski. I teraz takie właśnie dialogi prywatne i polonika. Dowody że, rzeczowe, że ci ludzie się kontaktowali, to w takim wymiarze głębokim. Właśnie e, prawdziwy problem jest taki, bo bardzo często się mówi filozofia nauki. E, więc to się e, za, zakładamy, że istnieje coś takiego jak nauka w ogóle. E, kun. Jeśli mówi o rewolucjach naukowych, to w konkretnej dyscyplinie. Amsterdamski, wydaje mi się, był pod wpływem marksizmu i patrzył tak, bym powiedział, globalnie czy holistycznie na pewne zjawiska. I w tej materii się nie zgodzili. I teraz przedstawiam Państwu, to jest fragment z takiej dyskusji posłowia, Przeczytam może ten fragment. Najbardziej interesujące jest to pierwsze zdanie, bo mnie wtedy zaskoczyło. W odpowiedzi na moje uwagi Kunt pisał mi w prywatnym liście, ja to zapamiętałem właśnie. Czyli, że jako tłumacze się kontaktowali, to dość poważnie. Myślę, nie wiem kto pomógł Amsterdamskiemu, ale jak go wywalono z Uniwersytetu Łódzkiego i miał w 1968 roku z wiadomych powodów, to później te dwie książki, które tam wymieniłem wcześniej, gdzie one są, o tutaj, pozycja numer dwa. zostały przetłumaczone w bardzo prestiżowym wydawnictwie Boston Study of Philosophy of Science, więc nie wiem, czy mu konotacje żydowskie pomogły, czy, czy pozycja osoby wyrzuconej. W każdym razie oni już się kontaktowali jako partnerzy filozoficzni. I tu jest fragment, w którym można powiedzieć, jest esencjalnie wyrażone zdanie Kuna co do tego, czy można mówić o rewolucjach w nauce jako całości? No, odpowiedź jest taka: zajmowałem się wyłącznie rewolucjami w poszczególnych specjalnościach, i to pozostaje przedmiotem mojego zainteresowania. O ile odczytuje Pana właściwie, wątpi Pan w równym stopniu co ja w możliwość podania jakiegokolwiek kryterium demark demarkacji. Dla mnie w powiem, że to chodzi o demarkację naukowości. To jest taki problem, który był ideą fiks neopozytywizmu ale wobec braku takiego kryterium, bo to jest właśnie ciekawa myśl, nie wiem, co w ogóle miałaby oznaczać określenie nauka jako całość. W, w tym fragmencie e, Amsterdamski dostrzega bardzo silne filiacje e, intelektualne Kuna z późnym Wittgensteinem, z tą ideą e, e, rodzinnych pokrewień. No nie chciałbym z głowy cytować e, z Wittgensteina mniej więcej, chodzi mniej więcej o to, że jakbyśmy chcieli dobrze zdefiniować trzy słowa, to trzecie dodaję teraz, słowo gra, słowo język i słowo nauka, to sformułujemy tylko bardzo słabe warunki e, konieczne e, i żadnych warunków e, wystarczających, bo zawsze coś obetniemy. Krótko mówiąc, pewne bogate stwory, te które wymieniłem, dodałem jeszcze słowo kultura, są tak bogate i tak się rozwijały słowa, które konotowały te, te, te, te, te fenomeny, że nie da się czegoś takiego zrobić. Więc wniosek jest taki, możemy mówić o słowie nauka jako całości, ale słowo rewolucja w całości nauki jest no, takim bytem myślnym po prostu. W głowie Amsterdamskiego, by powiedział nie, nieuprzejmie Kuhn, zrodziła się idea ideału nauki, że jest taka konstrukcja, taka czapa nadwieszona nad, yy, nad innymi naukami. Mam 5 minut, więc jeszcze dwie, dwa pole, polonika. Yy, to też jest tak. ciekawe. Yy, popełniłem tekst, bo do, dostrzegłem yy, silne filiacje, takie Teoretyczne między Ajdukiewiczem i Kunem. Więc to jest malutki fragment. A tak naprawdę w tym wypadku tłumaczenie książki, która jest zbiorem artykułów Kuna, nazwane Droga po, stru Droga po Strukturze. Tłumaczem tej książki jest Ajdukiewicz. I to jest fragment, przypisy tłumacza. Właśnie to. To podaje Ajdukiewicz w tekście, przepraszam, amsterdamski. Kazimierz Ajdukiewicz w pracy z 1934 roku twierdził coś podobnego dla języków spójnych i zamkniętych. Później wszakże uznał, że w teorie naukowe nie spełniają logicznych warunków, jakie spełniać mają je, e, języki spójne i zamknięte. W 1974 roku, więc to jest dość dawno, w prywatnej rozmowie wspomniałem Kunowi o tej pracy Ajdukiewicze, której ten nie znał. Tu oczywiście chodzi o pojęcie niewspółmierności, które jest takim trzecim słowem poza rewolucją i paradygmatem, bardzo wprowadzonym przez puna do obiegu, że, coś jest, że paradygmaty są niewspółmierne i tak dalej. Bardzo mi się podobało, że Amsterdamski przypomniał ten tekst, bo właśnie... Jak przebadałem jednego i drugiego, to okazuje się, że o wiele większa głębia, a w każdym razie precyzja myśli jest w pojęciu niespójności Ojdukiewicza, niż u Kuna, u którego była po prostu y, zwykłą metaforą, z której się musiał tłumaczyć później przez lata i dopiero w pewnym tekście wyjaśnił y, epistemologiczne jądro y, tego, tego pomysłu. I teraz rzecz ostatnia. O, prawdziwy tajnik, trzy minuty. Rzecz powszechnie znana. Jak to można zrobić z karierą właśnie przez niewinny przypis? Otóż w tym pierwszym wydaniu, no nie w wszystkich struktury, jest drobniutki przypis, w którym pojawia się książka Ludwika Fleka. No macie tutaj tytuł: "Denschreibung und Entwicklung einer Wissenschaftliche Tatzache" o powstawaniu i rozwoju faktów naukowych to jak ta książka została przetłumaczona na język polski, no to wszyscy zaczęli szukać to. To jest ten flik. To był polski Żyd, który tak trochę prywatnie uprawiał a, a, idee zupełnie mm, inne w stosunku do tego, które wtedy y, zmonopolizował a, neopozytywizm. I to, co państwo teraz możecie przeczytać i co ja mogę y, też odczytać, bo podejrzewam, że ostatnie rzędy tego nie widzą, to jest fragment rozmowy Kuna z taką trójką przyjaciół, filozofów greckich, którzy przez trzy dni z nim rozmawiali. Ta rozmowa została nagrana, ale nieautoryzowana. Za parę miesięcy Kun umarł. I tu mówi o tym, jak to było z tym e, e, flikiem. U Reichenbacha w jego Experience and Prediction znalazłem odnośnik do pracy pod tytułem eine Tatsache", Powiedziałam sobie Mój Boże, skoro ktoś napisał książkę pod takim tytułem, muszę ją przeczytać. Fakty nie mogą mieć. Mają Entstejung, czyli powstanie, ale nie mają Entfikung, czyli rozwoju. I to jest najciekawsze zdanie. Nie sądzę, bym wiele dowiedział się z tej książki. Może dowiedziałbym się więcej, gdyby niemiecki tego Polaka nie był tak trudny. Ale niewątpliwie umocniłam je w moich poglądach. Fleck pod pewnym względami myślał o interesujących mnie kwestiach podobnie. Nigdy nie przyjąłem jego koncepcji kolektywu myślowego. Jasne było, że chodziło mu o grupę, ale u jego, Fleka modelem był indywidualny umysł. Kłopotało mnie to, nie mogłem tego wykorzystać, coś mnie od tego odrzucało. Sprawiło to, że miałem do tej pracy duży dystans, ale ważne było, że ją w ogóle przeczytałem. Nie jestem jedyny, który ma taki do niej stosunek. Marka Rybieszaż nie ma. On tą postacią się też trochę interesował i był taki moment i takie wypowiedzi, że kun okradł, po prostu fleka z pewnych pomysłów i je po prostu ubrał w taką retorykę anglosaskiej filozofii nauki. Co jest nieprawdą i co, co mi się podoba, bo uczciwie przedstawia sprawę amsterdamski. To jest komentarz amsterdamskiego do, do, tego, do tej wypowiedzi. I tak on mówi. Niektórzy krytycy Kuna twierdzą, że Kun zaczepnął z tej, wówczas prawie nikomu nieznanej pracy Fleka szereg głównych idei struktury. Nie sądzę, by była to opinia zasadna, To czy wzmianka Kuna w przedmiocie do struktury o pracy Fleka zwróciła na niego uwagę i w Polsce i za granicą. No i to tyle. Dziękuję. Proszę. Przekład angielski jest przetłumaczony. To jest też przetłumaczone na język polski, ale. Tak, tak, ale kto wyłączył na angielski? Bo tutaj widzę, że jest tłumaczenie tej pracy. Przepraszam, pozwoliłam pytanie. Nie wiem, nie wiem. Wie, tak nie To zostało solidnie przetłumaczone, bo. Ale chodzi o to, że. Gdy, napisał do wersji angielskiej przedmowę. Gdzie tak właśnie dokładnie tłumaczył, na, na ile skorzystał, na ile nie skorzystał. A z tego wynika, to jest rozmowa prywatna, to nie jest tekst naukowy, to co ostatnio wreszcie Państwo czytali. Bardzo proszę, proszę Państwa, jest możliwość zadawania pytań. 10 minut Dziewięć. Osiem, osiem. osiem. Dzień. Dzień. Dzień. Dzień. To ja opowiem. Jeszcze jedna moment. To mogę? Jasne. Ona będzie o kubie, ale zacznę o tym Zacznę o Natansonie. Miałem przyjemność mieć zajęcia z profesorem Natansonem, z tych starych Natansonów. Wykładał fizykę w takim bardzo starym stylu przy marburowej tablicy, w takim audytorium fizykalnym, jaka piękna nazwa. I kiedyś tak napisałem nazwisko Jula i zasępił się, był już bardzo człowiekiem, tak milczy, milczy i mówi tak, Proszę Państwa, znałem człowieka, który znał człowieka, który znał Jula. I Jul pisze się inaczej, nie tak jak książka. Ja to zapamiętałem, bo on sięgnął w XIX wieku. Dla mnie to było średniowiecze. Dlaczego o tym państwu mówię? Bo tak się złożyło, że bardzo ważny tekst Kuna, który wykorzystałam, prace doktorskiej, przywiozła mi pani profesor Barbara Tochańska, która była w Pittsburgu, tam, tam, gdzie ty, Sebastian, i uczestniczyła w seminariach, w seminariach, gdzie był również Kuna, mówiła do niego Kuna P. pracował na. I był właśnie. Więc była z nim na tyłu. Była do niego pewien ton. Więc chcę teraz powiedzieć Państwu, że znacie człowieka, który znał człowieka, który zna człowieka, który był na tym takiego Państwa. Jest jeszcze kilka minut. Jeszcze pytanie? Ja nawet nie wydaje się, trochę w tym zciągu w, w tym klimacie postać, który Marek zaproponował, to nawet nie będzie anegdota, tylko przygotowując się do, do tej konferencji, sięgnąłem do polskiej domowej encyklopedii Filozofii Polskiej do bardzo uważam, że Kulowska, a też w kontekście tego, o czym Marek mówił, tak, że wtedy nie być marxistą to nie istnieć. A dzisiaj, w tam właśnie, cztery, gdzie zapisano już średniowiecza najważniejsi polscy filozofowie, jest jednocześnie taka informacja, że jakby pomijamy polskich marksistów, bo to nie była polska filozofia, tak? Więc yy, te kryteria są tak nieostre, nie? Które nagle w pewnym momencie yy, nie być marksistą to nie być filozofem. A teraz w pewnym środowisku jakby pewna yy, część filozofii jest wykluczana, właśnie też z powodów ideologicznych, więc samo to, to powiedzieć właśnie po polsku, tak? Ono jest tutaj yy, no, takie niedookreślone, ale ciekawie niedookreślone. Ja mam pytanie, okay. jedynie pytanie odnośnie y, źródeł, czy ten, ta korespondencja gdzieś jest opublikowana, tak wam czy tam są jakieś wspomnienia, czy z jakiegoś archiwum, doktor korzystał, ciekawie mnie to potężnie. Właśnie to jest to, co chciałem opowiedzieć i cały 20 minut chciałem na to poświęcić, ale czegoś nie dał napużycia. Nie wiem, czy go wyzjadły, siedział za użytki, czy nie wiem, czy tam tenetów już nie ma. E, to, co jest, e, na pewno był i to jest dość ważne, bo po iluś latach taka, e, takie listy mają e, wielkie znaczenie, bo mówią o tym, jak się czyjeś myśli rozwijają. E, no właśnie, mogę tutaj tylko powiedzieć, że bardzo chciałem Państwu coś takiego przynieść, ale. Czyli to ten Pan Grzegorz Pela. Tak, on, ma, on, on po prostu rozmawiał z Amsterdamskim nieraz o, o tych kontaktach i na pewno rodzina posiada a, jakąś dokumentację. Podejrzewam, że jakiś Amus czyli się za to weźmie, jeśli to jakoś w porządku, jako wielu takich znanych myśliciela. Mówiłeś o Natansonie. Jeden z Natansonów był tym, no, profesorem fizyki i filozofii przyrody na Ujocie. Czy to jest to, to jest właśnie ta postać. A jego brat był z kolei słabym filologiem. Bo filozofował tam, tak? bardzo udatnie. Czyli było ducha tamtych czasów, na tym to było. Fantastyczny. No. Dlatego też cieszę się, że Ryszard tak mówił o, o tej postaci już legendarnej, chyba, jaką jest Zatarkiewicz. I jeszcze jedno. Spokojnie. Uu. Ale staram się że um. O Kotarmiński, który tu był przywołany, to właśnie był jakiś, też Pan zapraszał studentów, profesor Pan Asiu na zapraszał studentów filozofii na, na, na, na posiedzenia to, towarzystwa i tak dalej. I pamiętam, co powiedział Kotarbiński. Powiedział, że ta mniej wyglądała w ten sposób, że Kotarbiński prowadził seminarium, no ktoś tam prowadził prelekcje, a on jako palacz, w tamtych czasach coś bardzo naturalnego, wyciągał pudełko od zapałek i na tym pudełku od zapałek robił notatki. I później w tych paru zdaniach potrafił esencjalnie ująć wystąpienie. To, to, to właśnie dowiedziałem się, jacy byli filozofowie tej, tej generacji, z którą już nie miałem kontaktu bezpośredniego. Ależ nie, to Miszyński by powiedział, że to przyjechał do pani profesor Pawłowskiej. Jak przyjechał do, do, do jej domu, pani profesor Pawłowska się nami bardzo opiekowała, to opowiadał taką właśnie ciekawą historię, że jak przyjechał zmęczony z pociągu z Warszawy, to powiedział, czy możemy Pani zostawić samą? Ona taka zdumiona, no, wyszła, a on sobie po prostu uciął 10-minutową i później był świeży. To jest sposób, który coś próbuję praktykować. to tak. dziękuję. Koniec. nie będę więcej Jeszcze dwie minuty, to nie jest takie proste. to mogę zadawać jakieś niestosowne pytanie? <śmienic>